Rozdział drugi. W Encyklopedia Galaktyka można przeczytać o alkoholu, że jest to bezbarwna, łatwo parująca ciecz powstająca w wyniku fermentacji cukrów. Wspomina się tam także, że działa trująco na określone bioformy zbudowane na bazie węgla. Także przewodnik autostopem przez galaktykę wspomina alkohol. Napisano tam, że najlepszym istniejącym drinkiem jest pangalaktyczny gardłogrzmot. Napisano, że Pan Galaktyczny gardłogrzmot działa jakby ktoś wytłukiwał pijącemu mózg z głowy plastrami cytryny owiniętymi wokół sztaby złota. Autostopem podaje także informacje na jakich planetach miksuje się najlepsze pangalaktyczne gardłogrzmoty, ile trzeba zapłacić, i jakie organizacje dobroczynne pomagają po konsumpcji wrócić do zdrowia? Autostopem zdradza nawet, jak można sobie samemu zrobić pan galaktycznego grzmota. Weź zawartość butelki starego sznapsa z Janks. Dodaj jedną część wody z mórz Santraginusa 5. O, ta Santraginejska morska woda! O, te Santraginejskie ryby! W mieszance rozpuść trzy kostki arkturańskiego megadżinu. Musi być dobrze zmrożony, gdyż inaczej ulotni się zawarta w nim benzyna. Przepuść przez mieszankę cztery litry faljańskiego gazu bagiennego. Ku pamięci wszystkich szczęśliwych autostopowiczów, którzy zmarli z przyjemności w bagnach falli. Po odwróconej srebrnej łyżeczce dodaj kroplami jedną część kwalaktyńskiego ekstraktu hipermiętowego, który pachnie wszystkimi odurzającymi kwalaktyńskimi sferami. Delikatnie, słodko i mistycznie. Wrzuć do środka ząb algoliańskiego tygrysa słonecznego. Patrz, jak się rozpuszcza, a ognie algoliańskich słońc rozchodzą się w głębi napoju. Dodaj kilka kropli zamforu, wrzuć oliwkę, pij, ale bardzo ostrożnie. Przewodnik autostopem przez galaktykę sprzedaje się nieco lepiej niż Encyklopedia Galaktyka. Sześć dużych, powiedział Ford do barmana w pod koniem i koniuszym. Szybko proszę, bo świat zaraz się skończy. Barman w podkoniem i koniuszym nie zasługiwał na tego typu traktowanie. Był dostojnym starszym panem. Podsunął wyżej okulary i spojrzał na Forda prefekta. Ford ignorował go, gapiąc się przez okno, więc barman spojrzał na Artura, który bezradnie wzruszył ramionami i nic nie powiedział. Doprawdy? Wspaniała pogoda na coś takiego, stwierdził barman, i zabrał się do nalewania piwa. Po chwili spróbował jeszcze raz. Zamierza pan dziś po południu oglądać mecz? Nie ma sensu. Sądzi pan, że sprawa jest z góry przesądzona, tak? Arsenal nie ma szans? Nie. Chodzi tylko o to, że świat się zaraz skończy. O, tak, tak. <śmiech> Już pan mówił. Barman zerknął z nad okularów na Artura. Jeśli tak będzie, arsenal szczęśliwie się wywinie. Ford znów na niego spojrzał, szczerze zdziwiony. Nie do końca, powiedział, marszcząc czoło. Barman głośno wciągnął powietrze. Pańskie piwo, sześć dużych. Artur uśmiechnął się żałośnie do barmana i znów wzruszył ramionami. Odwrócił się i także żałośnie uśmiechnął się do sali od na wypadek, gdyby ktoś ich słuchał Nikt jednak nie słuchał i nikt nie mógł pojąć W jakim celu Artur się uśmiecha Mężczyzna przy barze popatrzył na Forda i Artura Zerknął na sześć kufli, szybko zrobił w pamięci rachunek Uzyskał wynik, który mu się spodobał i wyszczerzył zęby w głupawym, pełnym nadziei uśmiechu. Odwal się, są nasze, powiedział Ford, rzucając mu spojrzenie, które skłoniłoby algoliańskiego tygrysa słonecznego do pozostania przy tym, co akurat robił. Trzasnął o bar pięciofuntowym banknotem. Reszty nie trzeba. Z piątki? Bardzo dziękuję. Zostało panu dziesięć minut, by ją wydać. Barman uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie na chwilę odejść. Ford, odezwał się Artur. Mógłbyś mi powiedzieć, co się do diabła dzieje? Pij, odpowiedział Ford. Musisz wypić trzy. Trzy duże w czasie lunchu? Mężczyzna obok Forda wyszczerzył w rozmarzeniu zęby i radośnie pokiwał głową. Ford nie zwracał na niego uwagi. Czas to iluzja, oznajmił. Tym bardziej czas lunchu. No, bardzo głębokie, rzekł Artur. Powinieneś to wysłać do Reader's Digest. Mają tam specjalną stronę dla takich jak ty. Pi. Dlaczego nagle trzy piwa? Dla rozluźnienia mięśni przyda ci się. Rozluźnienie mięśni? Rozluźnienie mięśni. Artur gapił się w piwo. Zrobiłem dziś coś nie tak, czy świat zawsze taki był... A ja zbyt zajmowałem się sobą, by to zauważyć. Och, dobrze, spróbuję ci to wytłumaczyć. E, ile czasu się znamy? Ile czasu? Zastanawiał się Artur. E, jakieś pięć lat, może sześć? Generalnie nie wydawały mi się nawet najgłupsze. Dziękuję, ale co byś zrobił, gdybym powiedział ci, że wcale nie pochodzę z Guildford, lecz z małej planety w okolicy Betelgees? Artur wzruszył niezdecydowanie ramionami. Nie wiem, wypił łyk piwa. Uważasz, że mógłbyś coś takiego powiedzieć? Ford zrezygnował. Naprawdę nie warto było męczyć się takimi drobiazgami, akurat gdy nadchodził koniec świata. Powiedział więc tylko, pi I dodał całkiem poważnie, nadchodzi koniec świata. Artur znów uśmiechnął się żałośnie w stronę sali. Reszta gości patrzyła na niego z marsowymi minami. Ktoś dał mu gestem znak, żeby przestał się do nich uśmiechać i zaczął zajmować własnymi sprawami. Dziś musi być czwartek, mruknął Artur pod nosem i schylił się nad kuflem. Z czwartkami nigdy nie umiałem sobie poradzić.